Pierwsza księga Samuela, drugi rozdział, ponownie dzisiaj przeczytamy pierwszych dziesięć wierszy z tej księgi, które zawierają w sobie tutaj modlitwę panny, która modli się w świątyni, dedykując swojego syna do służby, poświęcając go jako nazyryjczyka na całe jego życie. I tak jak już tutaj na początku nabożeństwa zostało to zaznaczone, ta modlitwa Anny zawiera w sobie to, to głębokie jej przekonanie, głęboką wiarę i wyznanie, że Bóg jest suwerennym władcą. Bóg się nie zmienia. To wszystko, co czyni, jest doskonałe. A nas czekają wielkie zmiany kto z was bracia, siostry lubi zmiany <śmiech> niewiele rąk poszło do góry zatytułowałem to dzisiejsze zwiastowanie zaskakujące zmiany tak Bóg chociaż sam się nie zmienia chociaż sam jest zawsze ten sam nie ma w nim, czytamy ani nawet chwilowej zmiany żadnego zaćmienia, nic tam w nim się nie zmienia on jest zawsze taki sam to jednak jego działanie tutaj w tym świecie i to co my tutaj doświadczamy jest pełne zmian i Anna wyznając świętość Boga i wspaniałość Boga i wielkość Boga widzi też Jego działanie na tej ziemi które jest pełne zaskakujących zmian i modliła się Anna i rzekła weseli się serce moje w jachwę wywyższony jest róg mój w jachwę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 Niepłodna rodzi siedemkroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. Jachwę zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Jachwę zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka. Podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami. Przyznać mu krzesło zaszczytne. Albowiem do jachwy należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania Lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Walczący z Jachwę będą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich. Jachwę sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy rób pomazańca swego. Głęboka i pełna treści modlitwa tej, jak ostatnio powiedzieliśmy, zwyczajnej kobiety. Prostej, zwyczajnej kobiety, która znała swojego Boga i która, jak widzimy, chociaż nie posiadała żadnej pozycji, jej nie pożądała, była użyta przez Boga i jej słowa zostały zapieczętowane na wieki. I dzisiaj dla nas również. Są częścią Bożego Słowa i są pełne dla nas tutaj zachęty i oświecenia. I niechaj Boży Duch nam dzisiaj pomoże skorzystać z tego, co zostało tutaj zapisane, zapieczętowane w jej słowach i dla nas. Anna mogła spodziewać się, że jeszcze będą inni Samuelowie ale z pewnością nie ma innego Boga nikt nie jest tak święty jak Pan jak Jahwe. Bóg nie ma sobie równego nie ma żadnych rywali, którzy mogliby stanąć obok Niego i próbować w jakikolwiek sposób z Nim rywalizować, w jakiejkolwiek kwestii. Jeśli ktoś jest dobry, to w obliczu Bożej dobroci, w obliczu Bożej dobroci, Jego dobroć okazuje się głupieństwem. Jezus pewnego razu został z po, z, na jego drodze stanął ten młodzieniec, który takimi grzecznymi słowami do niego się zwrócił nauczycielu dobry Jezus spojrzał na niego i dlaczego nazywasz mnie dobry? Czyż tamten nie miał powodu, żeby tak go nazwać? Przecież był znany już wtedy. Ludzie ciągnęli do Niego ze wszystkich stron. Taki dobry nauczyciel. Przecież nie był dobrym nauczycielem. A Jezus patrzy na niego i mówi Nikt nie jest dobry. Tylko Bóg. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Oczywiście Jezus będąc na ziemi był Bogiem w ciele. I faktycznie był dobry. I te słowa nie były niewłaściwe ale ten młodzieniec używał tych słów najwyraźniej w sposób, w którym się nie zastanawiał, co to znaczy. Jezus czasami właśnie tak zaskakiwał ludzi, stawiając przed nimi pytania i robiąc czegoś, co wydawało się tak oczywiste i takie zwyczajne. Nagle brał to i pokazywał jakąś wielką prawdę ludziom. I w tej sytuacji Jezus mówi, nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Anna w swojej modlitwie mówi, nie ma nikogo oprócz siebie. I to nie znaczy, że tylko Bóg jest, nic nie ma obok niego i nic nie istnieje, ale tutaj jak gdyby jest, jest, w tym całym wierszu jest takie sformułowanie, tutaj właściwie jest niewiele czasowników w oryginale, ale tutaj gdyby są takie stwierdzenia, które właściwie moim zdaniem lepiej byłoby przetłumaczyć, tylko Bóg jest święty i nikt inny i z Nim nie może się nic równać ale jakiś sens jest tutaj tych słów tylko On prawdziwie jest skałą i nie ma innej tutaj w tych słowach Anna mówi o Bożej wyjątkowości niepowtarzalności Jego odmienności od wszystkiego jest innego co istnieje i w tym zawiera się esencja świętości tak naprawdę. Kiedy mówimy, że Bóg jest święty, najczęściej kojarzy nam się to z Jego moralną czystością, że Bóg jest prawy że Bóg nie grzeszy, że w Bogu nie ma żadnego zła. I to oczywiście też jest element, który towarzyszy Bożej świętości. Biblia też w takim sensie mówi o Bożej świętości. Kiedy Bóg mówi do nas, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi właśnie o tym aspekcie moralności, czystości, oddzielenia od zła. Ale w swej esencji to słowo święty oznacza inny, oddzielony od wszystkiego. I również w tym sensie my mamy być święci, tak jak Bóg jest święty. Że nie mamy być tak jak ci, którzy są wokół nas i nie mamy tak myśleć, nie mamy tak żyć, tak się zachowywać i tak reagować. Ale mamy być inni, tak jak Bóg jest inny od wszystkiego, co uczynił. I my również nie jesteśmy tutaj domownikami tego świata, ale jesteśmy tylko przychodniami, pielgrzymami zmierzającymi do naszej wiecznej ojczyzny. Bóg jest jedynie święty nie ma sobie równego. I dlatego też wszelkie nasze poznanie Boga i wszelkie nasze słowa i nasze próby opisania Go są skazane z definicji na swego rodzaju klęskę. Wszelka nasza wiedza o Bogu i wszelkie nasze rozmowy o Bogu nie są w stanie sięgnąć rzeczywistości. Ale jedynie widzimy tylko jakby zarys Boga tak jak pobożni mężowie zapisały, których słowa mamy w Biblii kiedy mówią o Bogu to przyznają, że widzimy tylko zarys że nie widzimy tak jak naprawdę jesteśmy poznani nie mamy takiego pojęcia żeby dotknąć się tej rzeczywistości w jakiej Bóg istnieje jakim Bóg jest ale chwała Bogu Bóg nam się objawił na tyle, ile w swojej słabości ludzkiego umysłu i możliwości naszego poznania Bóg da nam łaskę, żeby Go poznać i żeby z Nim obcować i żeby doświadczyć tyle z Niego, aby dotrzeć do tego miejsca, kiedy czytamy, że poznamy tak, jak jesteśmy poznani. I tak sobie myślę, jeśli dzisiaj rozmyślano o Bogu, jeśli dzisiaj przyglądamy się Jego atrybutom Jeśli dzisiaj śpiewamy temu Bogu I w jakiś sposób Mając tylko Jego zarys Jesteśmy w stanie być poruszeni Dotknięci To jakiś nasz będzie zachwyt Jakież będzie nasze doświadczenie Kiedy staniemy przed Nim twarzą w twarz Kiedy ujrzymy Go Takim jakim jest kiedy już nie będziemy w tym ciele, które nie może oglądać Boga, ale wyzujemy się z tego starego namiotu i przeobleczemy ciała, które są przysposobione do tego, żeby żyć w bliskiej komunii z Bogiem, w bezpośredniej społeczności, ze świętym. Bracia, siostry, oby te, to pragnienie przenikało w nasze serca. Obyśmy nie żyli na tej ziemi, i w tym co dzisiaj doświadczamy w tym co dzisiaj przeżywamy jakoby to jest wszystko coś, co się wiąże z naszą wiarą i z naszym doświadczeniem Boga oby nasze serca tęskniły do tej pełnej społeczności z Bogiem abyśmy byli jak apostoł Paweł który mówi śmierć to jest zyskiem dla mnie o tak wiem że jestem potrzebny to jeszcze mam tych rzeczy że ze względu na was muszę... ale śmierć to, zysk. To, to być poza ciałem to być z Panem to nie jest nic strasznego, to nie jest coś, czego się boję, czego, przed czym drże, mówi, ale to zysk, to zysk, bo to być z Nim, to wreszcie zobaczyć Go, to wreszcie obcować z Nim, to prawdziwie chwalić Go, to prawdziwie rozkoszować się Nim i tym wszystkim, kim On jest, widzieć Go w blasku Jego chwały. Nie tak jak teraz przez to jakby zwierciadło tylko gdzieś zaćmienie, tylko próbujemy się skupić i nasze myśli uciekają, próbujemy śpiewać, czasami gubimy się w naszych sercach o tym, o czym nawet śpiewamy naszemu Bogu. To wszystko jest, jesteśmy tak oddzieleni od tej, od tej pełni doskonałości dzisiaj. Ale Słowo Boże mówi, że kiedyś tak. Kiedyś twarzą w twarz. I dzisiaj możemy tak jak Anna powiedzieć Panie, tylko Ty jesteś święty Tylko nie ma nikogo oprócz siebie Nikt taki jak Ty I również my jesteśmy daleko Od tego wszystkiego, kim jest Bóg i jaki jest Bóg Ale w swej łasce On powoła nas do tego Abyśmy do Niego się zbliżali Do Niego się upodabniali. I nie, nie patrzyli na Niego jako na kogoś, do kogo dzisiaj nie możemy się dostać, do kogo nie możemy się zbliżyć i z kim nie możemy być bliżej i bliżej. Ale jednocześnie będąc tak wielki, będąc tak odmienny, będąc tak doskonały i święty przez Pana Jezusa Chrystusa daje nam możliwość zbliżyć się do siebie i upodabniać się do siebie. nie ma takiej skały jak nasz Bóg użyte tutaj to słowo skała jest dosyć częstym słowem w Starym Testamencie szczególnie to porównanie Boga do skały to słowo oznacza albo takie strome zbocze skaliste albo oznacza właśnie taką ostrą Skałę, ostry kamień. I to słowo czasami tłumaczone jest nawet w Biblii jako siła, jako moc. Nazywając Boga skałą przypisuje Mu się ten atrybut stałości, niezmienności. I też przez to, że w tamtych czasach te wszystkie twierdze i warownie były budowane na skałach i budowane były z kamieni to też jak gdyby była ta, ta konotacja kamienia z czymś bezpiecznym, z miejscem jakiegoś schronienia, z miejscem w którym człowiek może ostać się w wyniku jakichś ataków i przeciwności i Anna mówi nikt nie jest skałą tylko nasz Bóg no u nas jest jak nasz Bóg, a tam nie ma takiego tam jest, nie, nie ma innej skały prawdziwej skały, prawdziwego schronienia prawdziwego bezpieczeństwa tylko Bóg tylko w Nim możemy się czuć bezpieczni tylko na Nim możemy się oprzeć i tak jak w psalmie 18 zawołać Pan skałą i twierdzą moją wybawieniem moim Bóg mój, opoko moją na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją jak śpiewamy w tej jednej z naszych pieśni tak i nie ma nigdzie indziej bracie i siostro, takiego schronienia i takiego bezpieczeństwa jakie jest Bogu wielu ludzi próbuje oprzeć się na różnych rzeczach można byłoby wymieniać pieniądze swoje własne jakieś osiągnięcia atrybuty jakiegoś charakteru jakichś ludzi itd. Ale to wszystko zawodzi to wszystko ulega zmianie to wszystko właśnie jest niestałe niestabilne tylko Bóg jest skałą tylko On jest tym który nigdy się nie zmienia który jest zawsze tym samym Jak na Nim się opieramy to możemy być pewni że On jutro będzie mówił to samo co mówi dzisiaj że On nie przestanie być wierny, jeśli dzisiaj jest wierny. Nie przestanie być dobry, jeśli dzisiaj jest dobry. Ludzie jednego dnia są nam przychylni, a drugiego coś im się odwiedzi i już nas nie lubią. Albo sami mają jakieś tam kłopoty ze sobą, albo co tam jest, ale czy tam coś nie tak zrobiliśmy, nad nie wiemy co, jak i już jest nie tak, było wczoraj tak dobrze. Wczoraj tak się kochali, a dzisiaj jak ten kot z się że Ludzie są strasznie zmienni i niespolegliwi. Przeklęty każdy, kto polega na człowieku. Wcześniej czy później przekona się, że to jest trzcina, która wbija się w rękę. Ale kto się opiera na Bogu nie będzie zawstydzony. To się opiera na Bogu i Jego słowa się trzyma i Jemu ufa, nie będzie nigdy zawstydzony. On jest skałą. Tylko On. I to miejmy głęboko w sercach. Chwała Bogu za ludzi. O, ja bym nie chciał mieszkać sam. <grych> A dziękuję Bogu za moją żonę, za moje dzieci, za Was, bracia, siostry, że możemy się to razem spotkać i zachęcić. <grych> Ale <grych> jestem świadomy, że nie możecie na mnie w pełni polegać. Ja jestem świadomy, że na Was nie mogę w pełni polegać. Na których bardziej, na których mniej. Ale wiem, że nie mogę na was polegać w pełni. Jesteście tylko ludźmi. Tak jak ja jestem człowiekiem. Wiem, że ja zawodzę. I nie chcę, żebyście na mnie się opierali. Nie chcę, żeby to z było na jakiś człowieku, zbudowane, czy na jakichś ludziach. Wszyscy musimy mocno opierać się na naszym Panu. Ludzie przychodzą i odchodzą. Ja dzisiaj jestem jutro może mnie nie być. Może mnie zabrać, jeśli zechce Tak, to i czekają na wielkie zmiany. No to dzisiaj tak nam się wydaje, że tak to będzie i planujemy sobie, a nie wiemy nie wiemy, tylko On jest tym na którym mamy się mocno opierać i Jego się mocno trzymać i wtedy musimy się bać tych zmian wokół, jeśli na Nim się opieramy i to jest bardzo ważne że tutaj zanim przejdziemy do tych zmian to ważne jest, żeby upewnić się że jest miejsce, jest ktoś kto nigdy nie ulega zmianie że chociaż nasze życie jest tak niepewne i tyle jest rzeczy, które mogą się zmienić to jest ktoś, kto się nigdy nie zmienia Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sami na wieki nie zmienia się świat się zmienia, góry rzeki jak śpiewamy tylko nie mój Pan i to ważne, żebyśmy to mieli głęboko w naszych sercach znali Boga, który się nie zmienia którego Słowo jest taki Amen chociaż wszystko inne przemija dlatego Anna mówi nie mówcie, ustawić nie wyniośle niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych. to samo co dzisiaj w tym psalmie czytaliśmy nie pysznicie się niczym na tej ziemi nie, nie, nie, nie, nie, nie mówcie o czymś wyniosłym, co nie jest związane z Bogiem to wszystko inne jest niskie to wszystko inne jest zuchwalstwo jeśli cokolwiek tak podnosimy dlaczego? dlatego że Bóg który wszystko wie słucha tych słów Bóg, który wszystko wie nie uchodzi mu nie uchodzi do jego uwagi gdzie są ludzkie serca i co wychodzi z ludzkich ust co jest świadectwem tego co jest w ich sercach bo kiedy Biblia mówi o takiej wielkiej wadze słów to dlatego, że słowa pochodzą z serca i słowa pokazują co jest w sercu i Bóg patrzy na serca poprzez słowo Bóg jest Bogiem Jachwa jest Bogiem, który wie wszystko wszystko nic się nie ukryje przed nim on czytamy zna każdą naszą myśl z daleka każde słowo zanim jeszcze się pojawi na naszym języku wszystkie tajniki naszych serc, najgłębsze nawet myśli, skrytości to wszystko jest jak otwarta księga przed nim. on to wszystko zna on to wszystko widzi zna wszystkie tajemnice tego świata wie gdzie jest złoto gdzie są ukryte diamenty, gdzie ropa wszystko On to wie My tego szukamy, my staramy się Tworzymy różne rzeczy Próbujemy coś odkryć i odkrywamy coś i Wynajdujemy coś, nam się wydaje coś nowego Stworzyliśmy, a Bóg już to dawno wiedział Dla Niego to nie jest żadna nowość My się tym ekscytujemy Nam się wydaje, że coś uczyniliśmy nowego Stworzyliśmy coś Ale Bóg o tym wszystkim już dawno wiedział Niczym nie jest zaskoczony on wie wszystko, wszystko, wszystko o nas i wszystkim, o wszystkim, co, co jest w tym świecie, co można, o czym można wiedzieć. Ono wszystkim wie. I to też jest ważne. Dlatego, że my nie wiemy. Dlatego, że my nie wiemy. My nie wiemy, co będzie za chwilę. Tyle z Was na wieka będzie pieśń na koniec. Takich prostych rzeczy nie wiemy. Tak mało wiemy. Nam się wydaje, że my wzrastamy w wiedzy i że o, jak to my jesteśmy mądrzy. Ale jakżeż jest słaba nasza wiedza i jakżeż marne nasze poznanie. Tylko Bóg wie wszystko. Dlatego znowu głupotą jest polegać na naszej mądrości, na naszym zrozumieniu, na tym, co ludzie mówią z taką pewnością i z takim przekonaniem, z czego później muszą się ze wstydem wycofywać och iluż to było którzy z taką pewnością wyrażali różnego rodzaju twierdzenia iluż to naukowców którzy tak nam mówili i amen i po prostu nie byli w to wierzyć, co oni nam mówili bo przecież nie, mieli tak niezbite dowody a potem przyszli następni i obalili ich dowody i przynieśli kolejne i mówią, że teraz to co oni nam mówią to w to mamy wierzyć <śmiech> ale co oni wiedzą może trochę więcej od nas czy ich mądrość może równać się z mądrością Boga, który wie wszystko? Czy poznali, tak jak Bóg zna? I czy rzeczywiście w swej pysze mogą z taką dobitnością i pewnością twierdzić to, co twierdzą? Czy nie brak dzisiaj człowiekowi pokory, której powinien przyznać się do swojej ignorancji? Przecież między sobą oni takim językiem rozmawiają. Kiedy między sobą rozmawiają, to mówią o tym, że tego nie wiedzą, tamtego nie rozumieją i przyznają się, że jest więcej pytań niż odpowiedzi. Ale często, kiedy stają przed innymi ludźmi z taką pychą i z taką pewnością, coś stwierdzają, jakoby to była prawda. Niezmienna, niepodważalna, absolutna. Słowo można mówi, jeśli ktoś sądzi, że coś poznał, to jeszcze nie pozna, jak należało poznać to pokazuje całą naszą mądrość, całe nasze zrozumienie. To jest wszystko, co my możemy. My tylko znowu widzimy jakiś zarys, widzimy tylko pewne rzeczy, ale my jesteśmy w stanie dojść do serna tych rzeczy. Te rzeczy są ukryte przed nami i Bóg celowo je ukrył przed nami. Pozwala nam je zgłębiać, pozwala nam rozumieć coraz więcej z niektórych rzeczy, ale i tak zostawia w sobie absolutną wiedzę i absolutne poznanie. On jest Bogiem, który waży uczynki. I tutaj też jest to stwierdzenie, które mogłoby nam sugerować, że tej mowa jest o ludzkich uczynkach, że On waży nasze uczynki. A tak naprawdę, tutaj znowu, jeśli spojrzymy w oryginalny tekst, to to wyrażenie mówi o tym, że Bóg rozważa swoje własne czyny. To, co On sam czyni. Że to jest uważnie to nie jest nierozważne to nie jest pochopne to nie jest takie jak, jak znowu my robimy coś bez przemyślenia, bez zastanowienia reagujemy na jakieś okoliczności na jakieś bodźce nie, Bóg tak nie działa ale Bóg waży swoje czyny Bóg jeśli coś czyni a czyni bardzo wiele jesteśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego co On czyni naraz to wszystko jest dobrze zważone to wszystko jest przemyślane, to wszystko jest przez niego dokładnie zaplanowane, i wszystko zmierza do celu, który on sobie wyznaczył. To jest niesamowite. Taka złożoność tego świata, cała masa rzeczy, która się dzieje tyle ludzkich serc, tyle myśli, tyle czynów. Ja nad tym wszystkim panuję. Ja to wszystko. W, w, w każdej z tych sytuacji w, z tych, w każdym z tych przypadków on podejmuje słuszne decyzje z tym co z tym robi czy pozwala temu istnieć iść dalej tym torem czy też ukróca to i zmienia to czy błogosławi to czy przeciwstawia się temu i żadna z tych decyzji nie jest pochodna ale wszystkie są wyważone wszystkie są przemyślane wszystkie Jego wyroki są słuszne i sprawiedliwe i dobre wielki jest nasz Bóg wielki jest nasz Bóg Pomyśl o tym co my, co, co, co my wobec czegoś takiego, kim my jesteśmy co my mamy do powiedzenia Jak, że jakimś pyłem jesteśmy wobec takiego Boga wobec takiej mądrości, wobec takiej wiedzy wobec takiego poznania, które i tak tylko ułomnie próbuje tutaj narysować Wielki jest nasz Bóg i godzien wielkiej chwały. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mądry. Tutaj Anna przechodzi od tego patrzenia na wielkość Boga i stabilność Boga i mądrość Boga i mówi teraz popatrzmy na to co dzieje się między ludźmi oto są bohaterowie którzy ze swym łukiem dzisiaj byśmy powiedzieli ze swoimi rakietami armatami i całym uzbrojeniem i potęgą militarną myślą, że coś znaczą Iż to ich słowa decydują o tym jak wygląda ten świat i co się dzieje w tym świecie i tak to wygląda po ludzku rzecz biorąc, patrząc z naszego punktu widzenia, oni mają dużo do powiedzenia i mogą wiele dobrego i złego. Ale i oni nie są poza kontrolą Bożą. I ci wielcy i ci najwyżsi nie są samowolni w tym, co czynią. I chociaż ich łuk może być dobrze napięty i mocny, zostanie złamany. Cała ludzka siła, cała ludzka potęga, to wszystko w się wróci. I teraz historia tego dowodzi, że niejednokrotnie Bóg tego dowód. Dał nam przedsmak tego. Widzieliśmy na scenie historii bohaterów, którzy wydawało się, świat podbiją cały, nikim się nie oprze. Gdziekolwiek się udali, mieli sukces. Wszędzie odnosili zwycięstwa. Kładli kraj za krajem, państwo za państwem do czasu kiedy Bóg powiedział dosyć i ani kroku dalej i upadł Aleksander Wielki i upadł Napoleon i upadł Hitler i upadli inni inne mocarstwa inne potęgi Bóg w jednej chwili jest w stanie złamać ich łuk w jednej chwili jest w stanie rozprawić się z całą ich potęgą i z całą się więcej. Jest w stanie obrócić to przeciwko nim samym. W Księdze Kaznodziei w 7 rozdziale i czternastym wierszu w przekładzie Biblii Brzeskiej takie słowa czytamy Czasu wesela bądź wesół a czasu nieszczęścia miej się na pieczy bądź też to Bóg sprawił na to aby człowiek widział iż tu nie masz nic pewnego jest czas wesela? ciesz się jest czas nieszczęścia? Miej się na pieczy. I wiedz, że Bóg tak to sprawił, że jest czas, kiedy się możesz cieszyć i jest czas, kiedy płaczesz. Abyś wiedział, że tutaj nie ma nic pewnego. U nas jest to troszkę inaczej przetłumaczone. Ale wydaje mi się, że tutaj to, ten przekład Biblii brzeskiej jest, jest lepszy. Bardziej oddaje sens tych wcześniejszych słów. Zobaczmy Biblia daje nam przykłady wielkich ludzi. Jeden z największych to Goliat. Dacie tego olbrzyma? Jemu się wdawało, że jego dzigań nigdy nie będzie złamana. Jemu się wdawało, że ten miecz, który posiadał ogromny, będzie ścinał bez końca głowy. W jednej chwili przez małego chłopca został pokonany. O Dawid jeszcze był młodzieńcem. Dostał kamieniem w czoło koniec leży na ziemi ten olbrzym z tym wielkim mieczem z tą cidą i tą kiermek musiał dźwigać jego tarczę leży i ten chłopiec obcina mu głowę było wielu mędrców takich jak Salomon którzy potrafili rozwiązywać najtrudniejsze zagadki mieli odpowiedzi niemal na wszystkie pytania a Salomon najmądrzejszy z nich jakże zapętlił się w swoim własnym życiu. Jakże w całej swej mądrości, w całej swej niezrównanej inteligencji, jakże nisko upadł, do jakiego badna się stoczył. A inny król Wielkiej Babilonii Nebuchadnezar też zbudował wielkie mocarstwo. I wydawało mu się, że nie ma mu równego i że nikt nie jest tak wielki jak on. I pewnego dnia stanął i patrzył na to wszystko i podziwiał te swoje wspaniałe dzieła, te cuda świata, swojego czasu. I mówi: nikt nie jest taki wielki jak ja. Nikt czegoś takiego nie zbudował. A Bóg sprawił, że ten sam Nebuchadnezar wkrótce jak zwierzę jadł trawę. Ludzie go przepędzili i jak, jak zwierzę, czytamy. Wyrosły pazury, zarósł włosami, jak dzikie zwierzę żyło Aż poddał mu łaskę, i przywrócił mu rozum i znowu go postawił wysoko. Albo chociażby to, co wydarzyło się niedawno w naszym kraju, czy co nasz kraj teraz opłakiwał przez cały ten tydzień. To wielcy ludzie, przywódcy tego państwa, w których ręku była, była moc podejmowania decyzji wiążącą, wiążących nas wszystkich, jednego dnia, w jednej chwili utracili całą swą władzę, swoją pozycję, swoje wpływy. Wszystko jednego dnia zostało im zabrane. mocni zostają osłabieni, jeśli Bóg tak postanowi, a słabi z drugiej strony zostają podniesieni. W psalmie 37 czytamy Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawa. Lecz miecz ich Wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. Psalm 37, 14 i 15 wiersz. Ilu ludzi znacie osobiście, którzy jednego dnia stracili zdrowie w jakimś wypadku? Jednego dnia byli silni, zdrowi, mogli pracować czasami jakaś głupia rzecz wiecie, jak mieszka teraz odpowiadam i chodzi o tą rehabilitację i tam ludzie są z różnymi, po różnych wypadkach i czasami to po prostu ktoś szedł po prostej drodze i się noga mu jakoś krzywo zawinęła i kaleka do końca życia i takie poważne jakieś schorzenia i potem operacje i tak dalej i nie mogą człowieka do życia przywrócić normalnie i banał wydawałoby się Ilu takich ludzi znamy, którzy swego czasu mieli dużo pieniędzy, dobrze im się powodziło, czuli się mocni, a dzisiaj są na czyimś utrzymaniu. A dzisiaj muszą oczekiwać łaski od innych, żeby mieć co zjeść. Ja osobiście znam kilka takich osób którzy mieli pieniędzy w brud, opływali w dostatki, na co tylko mieli ochotę, mogli sobie kupić. Dobrze im się powodziło. A dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj zmagają się. Znam takiego jednego, który miał wielką firmę we Wrocławiu. Wszystko mu szło, czego przyłożył rękę, wszystko mu się rozwijało. A dzisiaj jest bezdomny nie ma nic czasami warto jest porozmawiać z takimi ludźmi bezdomnymi nie wszyscy oni tam znajdują się dlatego, że zaścina na jakąś taką drogę pijaństwa, czy, czy niemoralności, itd. są różne przypadki co prawda takich jest większość niestety w naszym kraju ale nie wszyscy niektórzy przez w ich mniemaniu jakieś dziwne zrządzenie losu im się noga powinęła i wszystko im zaczęło się sypać. I ze swojego powodzenia spadł nisko. Nie masz tu nic pewnego człowieku na tej ziemi. Dzisiaj możesz się śmiać, ale jutro mogą być łzy. Dzisiaj możesz płakać, a jutro może być wesele. Bóg tak sprawił. Abyśmy wiedzieli, że tutaj nie ma nic pewnego na tej ziemi. Ale wszystko jest piachem. Tylko Bóg jest skałą. Z drugiej strony ci, którzy są słabi, ci, którzy tutaj czytamy się potkną, opaszą się mocą a więc Bóg jest w stanie też wziąć człowieka słabego wziąć człowieka, który wydaje się upadł na twarz i już z niego nic nie będzie człowieka, który się potknął w życiu i który załamał się w życiu i którego życie wydaje się już jest skreślone i takiego człowieka jest w stanie wziąć i podnieść go wysoko i użyć go i też o takich wiemy i chwała Bogu to jest dla mnie zawsze niesamowitym świadectwem, kiedy słyszę ludzi, których życie wydawało się być już tak zniszczone, tak zrujnowane przez grzech, przez nieprawość, przez ich głupotę, przez różne właśnie jakieś wydarzenia w ich życiu, które doprowadziły ich do miejsca, w których oni już sami chcieli sobie odebrać to życie. Ale Bóg ich nie zostawił. Ale Bóg nich nie zrozumiał. I Bóg miał dla nich plan. I Bóg czekał na ten moment żeby tak nisko się znaleźli, aby ich wziąć i podnieść ich, i używać ich. I wszyscy, myślę, że prawie wszyscy znacie historię Niki Kruza, nie muszę jej opowiadać, który tak nisko został zepchnięty i tak nisko spadł, aby Bóg go tam znalazł i uczynił go swoim ambasadorem, który wielu mógł przyprowadzić do Chrystusa przez swoje świadectwo Więcej, ci, którzy tak nisko upadli mogą być w szczególny sposób przez Niego używani. Dlatego, że mają doświadczenie, którego wielu ludzi nie ma i mają współczucie, którego wielu ludziom brakuje i potrafią być użyci przez Boga, aby innych słabych zachęcać i pocieszać i wzmacniać ich słabe członki i zachęcać ich do do dobrego boju, do dobrego biegu. Łuk bohaterów będzie złamany. Lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Pamiętacie dawno, żeśmy rozważali tą historię Gedeona, który ukrywał się przed Midianikami. Gdzieś tam mucił to zboże w ukryciu, w lęku. I nad nim panowali ci potężni milionici, nad całym jego ludem. I Bóg wziął tego, tego wystraszonego człowieczka i powiedział, ty mężu waleczny, bo się, będziesz walczył. I znacie całą historię, też nie muszę jej opowiadać, bośmy ją tu szczegółowo rozważali. W 300 osób 300 chłopków, bo tam, tam trudno mówić, że oni byli jakąś armią. Te tysiące wojska zostały rozpromione. Tam też tam, jak, gdzie okiem się Oni tak jak piasek nad brzegiem morza tam ich było. I 300 z, z bankami, i z pochodniami takich ich nastraszyło, że ci wszyscy tam się powyżynali w tym obozie i pouciekali. I Gedon puścił się za nimi w pości. To jest jedna z takich historii, która obrazuje nam, że to co ludzie postrzegają jako silne, jako mocne, jako niezwyciężone, w jednej chwili może obrócić w coś. I może te, te tysiące, te, te, te całe zastępy zniweczyć. A wziąć takiego wystraszonego chłopka i przez niego dokonać zwycięstwa, jakiego nie dokonałby wielki generał. zaskakujące to zmiany, a życie jest pełne takich zaskoczeń życie pełne jest takich niezwykłych zmian oto syci wynajmują się za kawałek chleba a głodni przestają głodować a tak Ci, którzy mieli dostatek, którzy mieli bogactwo, którym się wiodło w jednej chwili, mogą to wszystko utracić. A ci głodni, ci biedni, ci, którzy nic nie mają, jeśli Bóg tak zechce, jeśli tak zrządzi, będą mieli dostatek i będą zachowani. Pamiętacie tą sytuację w Samarii, kiedy oblężeni ludzie byli w takim stanie, Samaria swego czasu była jednym z najbogatszych, najbogatszych miast Izraela. To była perła tego północnego odstępczego królestwa. Ale Bóg tak sprawił, że tam w tej Samarii, w tym centrum bałwochwalstwa i nieprawości, a jednocześnie wielkiego bogactwa, nastał taki głód, że kobiety zjadały swoje własne dzieci. Taka zmiana przyszła na nie. A za, za murem było paru trendowatych, którzy yy, yy, yy, myśleli, no co nam, nie to oni byli, nie pamiętam, czy oni byli w środku, już nie, nie, pamiętam. W każdym razie ci trendowaci, było tam grupa trendowatych, którzy mówili, no tutaj nie ma dla nas życia, nie ma co tego, idziemy tam do tych obozów, tych wrogów i jak nas yy, zabiją, to nas zabiją, a jak nie, to może jakoś tam u nich przeżyjemy, bo tu już nie ma, nie ma z czego żyć i tam się okazało, że tam już nikogo nie ma wszyscy tam uciekali i ci zaczęli tam pakować te wszystkie bogactwa itd. W jednej chwili się zmieniło i ci trendowaci nagle okazali się zwiastunami dobrej wieści dla tego miasta zbawienia ratunku od Boga nikt czyni niezwykłe rzeczy zaskakuje nas swoim działaniem i dlatego y Słowo Boże nas bardzo przestrzega, abyśmy nie pokładali ufności w tym niepewnym bogactwie. Abyśmy nie lgnęli do niego naszymi sercami. Abyśmy nie sądzili, że jeśli będziemy mieli trochę więcej, to będzie nam trochę lepiej. To jest łuda. Pan Jezus powiedział, nie od obfitości zależy nasze życie. Nam się Pan to trudno jest przełknąć. No jak to nie, drogi panie? Ludzie mówią, ale tam, panie, no co pan dadasz? Przecież jak nie masz pieniędzy, to i u lekarza nikt ci nie pomoże. Pamiętasz, jak byliśmy na tym spotkaniu, tak, te głosy mądre? No to rozsądne, no tak jest, tak, taka rzeczywistość człowieku, ja muszę się z tym zgodzić, tak. Nie masz pieniędzy, to nie masz zdrowia. Nikt ci nie pomoże za darmo człowieku. I tak, tak łatwo jest tak myśleć, łatwo jest tak sobie no tak, to no, faktycznie, no Jakbym miał więcej pieniędzy, to bym to, to bym tamto, to bym tu zapłacił, to bym to załatwił sobie. I tak człowiek tak sobie żyje. A jak ma te pieniądze, to zawsze można mieć trochę więcej jeszcze. Tamto, ma no jeszcze więcej. Ludzie. Jak on to robi? I ludzie gonią i gonią i gonią. A to, jak, przy, jak czytamy w Księdze Przypowieści, to bogactwo jest jak ptak, który przypina sobie skrzydło i, i uratuje. Iluż to ludzi straciło życie goniąc za tym bogactwem, którym się nigdy nie, nie mogli nacieszyć. Posłuchajmy tylko, co Nowy Testament mówi na temat bogactwa i tego, jak Bóg na to wszystko patrzy. Jak, jak też my powinniśmy być ostrożni z tym to naszą sytością bo i jeśli my niewłaściwie podejdziemy do tego bogactwa które Bóg nam daje to może okazać się, że i my będziemy musieli wynajmować się za kawałek chleba <tryk> w Ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale Pan Jezus podniósł swoje oczy na u swoich uczniów i powiedział błogosławieni ubodzy albowiem wasze jest królestwo Boże Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Ale biada wam, bogaczą, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzyście teraz nasyceni, gdyż będziecie cierpieć głód.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 Albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę i kwiat jej opadł i uległo zniszczeniu piękna jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na swoich drogach. Jak to yy, brat ubogi ma się chlubić z wywyższenia swego, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. No bo jest ubogi, więc jest pokorny, więc będzie wywyższony tak w wielkim uproszczeniu w tym myśleniu Jakuba. Ale jakże bogaty ma się chlubić ze swojego poniżenia? No myślę właśnie tak z tego, że kiedy przychodzi taki życiowy, taka życiowa zmiana, kiedy jesteś bogaty, ale przychodzi Twoje poniżenie. kiedy nagle już Ci nie wiedzie tak dobrze jak Ci się wiodło kiedy nagle już nie masz tyle co miałeś i kiedy już nie czujesz się tak bezpiecznie jak się czułeś to jeśli jesteś człowiekiem wiary to nie martw się to nie martw się ale się wesel, chlub się ty. ciesz się z tego, bo Bóg Ci pokazuje że to nie jest stabilne żebyś na tym nie polegał i to jest dla Ciebie łaska bo wiedz, że Bogacz zmarnieje na swoich drogach chcesz taki los? Chcesz tak żyć? Chcesz tutaj na ziemi żyć w dostatkach, opływać we wszystko i w końcu zmarnieć na swojej drodze? I stanąć kiedyś przed Bogiem i okazać się, żeś nędzarzem, żeś biedny, że nie masz nic, z czym miałbyś wejść do Jego królestwa? To jeśli Cię spotka taka zmiana, jeśli Cię spotka taki finansowy cios, jeśli Cię spotkają te doświadczenia, to dziękuj Bogu za to. Nie, nie, nie traktuj tego jako coś, co straszne nieszczęście, którego które Ci się nie należało ale przyjmij to z wdzięcznością abyś nie zmarniał na swojej drodze a teraz wy bogacze dalej Jakub mówi płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami jakie na Was przyjdą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 Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli wasze pola, krzyczy. A, wołańca, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach. Utyczy, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Twarda to mowa ale trzeba ich słuchać, abyśmy nie byli jak te bydlęta prowadzane na rzeź, abyśmy nie byli jak te zwierzęta, które nigdy się nie mogą najeść, ale abyśmy mieli właściwą postawę wobec tego, co Bóg nam daje, wiedząc po pierwsze, że to jest niestabilne, wiedząc, że dzisiaj to mamy, jutro możemy to utracić. Nie jest to coś, co powinno być obiektem naszego pożądania i obiektem wszystkich naszych wysiłków musimy się tego strzec aby nasze serca nie przygnęły do tego co mamy a tym bardziej do tego czego pożądamy chcemy mieć raczej tak jak apostoł Paweł wzywa młodego pastora Tymoteusza mówi bogaczom tego świata nakazuj ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie Lecz w Bogu. Lecz w Bogu. Który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Jeśli coś mamy, to dlatego, że On nam łaskawie dodał ku używaniu. Ale jak mamy tego używać? Tylko dla siebie? Tylko zaspokajać własne pragnienia, własne porządliwości, opływać w zbytkach i dostatkach i tuczyć swoje serca? Nie, dalej, a dalej Paweł tłumaczy, jak mamy używać. A żeby dobrze czynili. Więc można być bogatym i dobrze czynić. To ciężko. Pan Jezus powiedział, bardzo ciężko. Ale jednak apostoł Paweł do bogaczy mówi, nie mówi, że niech wyrzucą swoje bogactwa i niech staną się biedni, niech chodzą na boso i założą habity. Nie, nic takiego Pan Jezus nie mówi, ani też apostoł Paweł tak nie nauczy. Ale mówi, co? Niech czynią dobrze. Jak? Żeby bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. I bracia, siostry, naprawdę nie brakuje nam okazji, żeby być hojnymi i łaskawymi. Ja wiem, że wokół jest pełno patologii i dziwactwa i każdy wyciąga rękę i nie zawsze jest mądrze dać tam, gdzie wyciągają rękę. Ale wiecie, że są też dobre, bogobojne, pobożne cele. I możemy wspierać służbę, na którą wiemy, że jest ku chwale Bożej. Jest, są misjonarze, którzy. Żyją w ubóstwie, żeby głosić Ewangelię. I możemy ich wesprzeć. I wiem, że to czynimy. Ale zachęcam Was, żebyśmy i siebie, żebyśmy czynili więcej. Póki możemy. Póki mamy takie możliwości. Póki jesteśmy tak obdarowani. Żebyśmy nie byli zachłani. Żebyśmy nie wiadomo, ile dla siebie nie pożądali. A jeśli masz więcej, to daj więcej. A Bóg da Ci jeszcze więcej. To jest Jego obietnica, to jest Jego ekonomia. Jeśli my będziemy wiernymi szafarzami i dobrymi zarządcami bogactwa, na którym nas postawił, możemy spodziewać się, że postawi nas wyżej. A jeśli będziemy niewiernymi sługami, którzy myślą, jak sobie dogodzić, to możemy spodziewać się, że nasz Pan przyjdzie o porze, której się nie spodziewamy i wyznaczy nam miejsce ze zbrodniarzami. Dzisiaj jesteś syty, ale nie wiesz, czy jutro nie będziesz musiał się wynająć za kawałek chleba. Wielu ludzi dzisiaj tak żyje. Wielu ludzi dzisiaj żyje z dnia na dzień, żeby zarobić na niska ryżu, czy trochę warzyw, czy cokolwiek, żeby przeżyć, żeby przetrwać. Ale Pan Jezus powiedział, Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Będziecie. To nie znaczy, że ubóstwo jest drogą do zbawienia, ale On obiecuje tym wszystkim, którzy dzisiaj cierpią niedostatek, którzy dzisiaj cierpią braki, żeby się znowu tym też nie martwili. Żeby to nie stało się jakąś ich udręką i jakimś ich ciężarem, który ich w tym życiu. Ale żeby wiedzieli, że też przychodzi wielka zmiana w ich życiu i że przychodzi czas nasycenia i przychodzi czas zaspokojenia, jeśli tylko w Nim ufność pokładają, jeśli do Niego w swoim ubóstwie i w swych problemach i w swoim niedostatku przychodzą, to Jezus mówi, błogosławieni jesteście z tym wszystkim, z tym z całym ciężarem, który niesiecie, gdyż będziecie nasyceni. To samo tutaj Anna w tej modlitwie mówi, głodni przestają udawać. Niepłodna rodzi siedem kroć, a ta, która ma wiele dzieci więcej. Pozwólcie, że troszkę przyspieszę, bo widzę, że tutaj się zatrzymałem dłużej nad pewnymi elementami, których nie zamierzałem. Tutaj z pewnością jakieś możemy dostrzec odniesienie do sytuacji Anny, która jak wiemy przez wiele lat była niepłodna, a Penina miała wiele dzieci i tutaj być może z tego osobistego punktu widzenia mówi te słowa, ale wiemy, że też jej doświadczenie nie było tylko jej doświadczeniem. Ale wiele innych kobiet doświadczyły czegoś podobnego. Ciekawe jest to, że w żydowskiej tradycji oni mówią, później czytamy w dalszej części, w drugim rozdziale w dwudziestym wierszu, że Anna miała jeszcze trzech synów i dwie córki. A więc miała jeszcze piątkę dzieci oprócz Samuela. I Żydzi mówią, że kiedy Anna urodziła jedno dziecko, to Penina straciła dwójkę ale tak jest, taka jest ich tradycja, że kiedy Bóg zaczął ją błogosławić Annę, to ta penina, która się wynosiła, która była taka pyszna i która tak tam z niej drwiła i dokuczała, zaczęła tracić to wszystko, co miała wcześniej. Może tak było, może nie, to być może żydowska tradycja tylko. Ale nieraz tak była. Nieraz tak była. Nieraz Bóg tak sprawi, że zupełnie odwraca sytuację że ci, którzy mieli wiele, nagle zaczynają się wszystko wymykać z rąk. I rodziny, które stały mocno i które się chlubiły jakąś tam pozycją w społeczeństwie zeszły na psy. A Bóg wziął sobie takiego biednego z sprochu i wyprowadził go i posadził go wysoko, jak też w dalszej części Anna mówi. Oto Jachwę zadaje śmierć ale i przywraca do życia strąca do krainy umarłych ale i wyprowadza to Bóg ma w swoim ręku klucze życia i śmierci jeśli ktoś się rodzi to dlatego, że Bóg daje mu życie Bóg jest źródłem życia, wszelkiego życia my próbujemy przedłużyć to życie, ulepszyć to życie ale tylko Bóg daje życie i On też wyznacza kres naszym dniom. Wszystkie nasze dni są policzone przez Boga. I On wie, kiedy nadejdzie nasz dzień. On jest tym, który da nam życie i też ten, który powie chodź. I niczym się nie zatrzymamy. Nie ma siły, która nas powstrzyma, kiedy On powie chodź. Nikt z nas nie może sobie przedłużyć się na tej ziemi, ani o jeden dzień. To Bóg jest tym, który dał nam to życie i tym, który nam to życie odbierze. I on jest tym, który jest w stanie nas zachować, kiedy wokół nas wszyscy giną. Kiedy przychodzi świńska grypa, czy inna świństwa, cokolwiek to by nie było, jakieś straszne zarazy, przed którymi ludzie się zaszczepiają, nie wiadomo co robią, żeby się uchronić. Słowo, Boże mówi, choćby u boku Twego padło tysiąc, a po prawicy Twojej dziesięć tysięcy. Ciebie to jednak nie dotknie Jeśli Bóg tak zamierzy Ludzie mogą padać jak muchy wokół Ciebie A jeśli nie jest Twój czas Ciebie to nie dotknie Ale kiedy On powie Dzisiaj to możesz jeść najzdrowsze rzeczy Mój chleb pieczony I wszystkie inne Gimnastykować się ile razy chcesz dziennie I Jak On Ci powie Dzisiaj to dzisiaj koniec Nie utrzymasz się człowieku Taka prawda więc nie mówię, żeby nie ćwiczyć, i nie jeść zdrowego chleba, ale też, żeby być ciągle świadomi. Te wszystkie nasze starania, te wszystkie nasze jakieś próby, to wszystko, co my robimy, jeśli Bóg tego nie pobłogosławi, nadarenie się trudzimy. Nadarenie. To jak słowo, że mówię, jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się budowniczy. Mogą sobie budować. Jeśli Bóg ich nie pobłogosławi, to im zawsze coś tam się złamie, coś tam pęknie, coś tam im się zawali, to tam nie przewidzą, co pod spodem i to się wszystko równie. To On jest tym, który daje powodzenie i błogosławieństwo. Słowo, Boże mówi, Bóg przez Mojżesza mówi, to ja Ci daję siłę, aby zdobywać bogactwo. To ja Ci daję taką siłę. To ja Ci daję życie to ja Ci daję wszelkie błogosławieństwo. To ode mnie pochodzi. I też czytamy w Jego ręku. Są klucze śmierci. I krainy śmierci. Krainy umarłych. To On ostatecznie zadecyduje, kiedy odejdziemy z tego świata. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. wywodzi z prochu biedaka podnosi ze śmietniska ubogiego aby go posadzić z dostojnikami tutaj pozwólcie, że znowu posłużę się tłumaczeniem z Biblii Brzeskiej jest napisane podnosi z prochu ubożuchnego a z gnoju wyjmuje żebraczka i dawa im siedzieć z książęty a dziedzictwo mieć na zacnej stolicy ale ci dopiero język. Pięknie przetłumaczone. No, to jest taki kontrast. Tutaj mamy taki, naprawdę w oryginale jest taki dramatyczny kontrast. Niezwykła zmiana. Człowiek z, z, z gnoju, z najgorszego upodlenia, podniesiony do stolicy na najwyższą pozycję w kraju. Niemożliwe? No, do Boga nie ma nic niemożliwego. A ci, którzy siedzą wysoko, strąceni, zubożeni, pozbawieni wszystkiego. I Biblia i historia jest pełna dowodów na to, że to jest prawda. Że Anna tutaj nie modliła się jakąś taką swoją modlitwą z jakiegoś rozrzewnionego serca, ale natchniona Bożym Duchem wypowiada prawdę Bożą. Tak jest, tak jest, Bo prawdziwie rządzi tym światem. Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały. Tutaj mamy powód tego wszystkiego, o czym była mowa, czy raczej może jakieś takie swego rodzaju teologiczne podstawy tego. Można te słowa rozumieć literalnie, że Bóg jest tym, który trzyma tą ziemię w istnieniu. Te, ten obraz tych filarów, czy tych słupów, na których ta ziemia jest zasadzona, może być takim obrazem, że Bóg, który stworzył ten świat, podtrzymuje całe to stworzenie z mocą swego słowa. Niektórzy natomiast rozumieją te słowa w taki obrazowy sposób i mówią, że tymi filarami, tymi Słupami, o których tutaj jest mowa, to są książęta, to są ci możni na tej ziemi, którzy sprawują władzę i oni są niejako tymi filarami, i jak gdyby tutaj na nich się zasadza to wszystko, a jednak i oni są w rękach Bożych, i Bóg nimi kieruje, i Bóg nimi zarządza. Tak jak dzisiaj czytaliśmy w psalmie 75, choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, Bóg mówi, ja jednak umacniam jej filary, czy umacniam jej słupy. Ja to wszystko trzymam, kiedy jest chaos, kiedy jest zamieszanki, to wszystko się sypie. Ja nad tym panuję. Kiedy Anna tutaj. Wyraziła tą wdzięczność i opisała to Boże panowanie. Przechodzi dalej do tej wizji przyszłości, patrzy w przyszłość i mówi o tym Bożym triumfie, i tym ostatecznym zwycięstwie, i tym Jego ostatecznym, największym akcie zmiany, jaka ma nastąpić na tej Ziemi. Ale o tym za chwilę. Chciałem pomodlić. Myślę, że tutaj jesteście już zmęczeni. Długo nam, długo mi to zajęło. Może pomódlmy się najpierw. Zaśpiewamy jedną pięć, a tą ostatnią kwestię rozważymy przed wieczerzą. Kochany panie dziękujemy za Twoje słowo dziękujemy, że możemy je czytać, rozważać rozmyślać i widzimy w nim z jednej strony Twoją Panie wyjątkowość to, że nie masz sobie równego i jesteś doskonały wywyższony ponad wszystko, oddzielony od wszystkiego co stworzone jedynie święty w Tobie jedynie możemy mieć pewność i w Tobie możemy mieć ufność i w Tobie pewne schronienie i bezpieczeństwo a ten świat i nasze życie jest pełne zmian pełne niepewności pełne zaskakujących nas sytuacji i modlę się Panie abyśmy dzisiaj skonfrontowani przez to słowo prawdziwie oparli się na Tobie wiem, że to czyniliśmy niejednokrotnie wiem, że niejednokrotnie w taki czy winny inny sposób nam te prawdy uświadamiałeś i uświadamiasz ale dzisiaj na nowo, w świeży sposób, a nie chcemy jeśli jeszcze gdzieś jest jakaś nasza ufność w tych rzeczach tego świata jeśli z nimi wiążemy jakąś naszą radość i nasze bezpieczeństwo i jakieś poczucie wartości, czy czegokolwiek, co, co, co, co jest nam potrzebne do życia, obyśmy dzięki temu słowu zobaczyli marność takiego myślenia, zawodność tych wszystkich rzeczy. I aby nasza ufność, nasza radość, nasza nadzieja nie była w niczym z tego świata, ani w nas samych, ani w innym człowieku. Ale abyśmy pełną ufność położyli w Tobie, który jedynie jesteś Bogiem, który jedynie masz wielką moc. W którego ręku możemy być prawdziwie bezpieczni. Nie musimy się niczego bać, niczego lękać, niczego obawiać. I możemy znaleźć satysfakcję zarówno w naszym poniżeniu, jak i wywyższeniu. Zarówno w ubóstwie, jak i w dostatku. W brakach, jak i w zaspokojeniu. Prosimy Panie, oświecaj nasze serca, abyśmy nie żyli jak żyje ten świat, ale prawdziwie byli ludźmi wiary, ludźmi, którzy chodzą ze swoim Bogiem i dla których, których Bóg jest Bogiem, jest centrum życia, jest źródłem wszelkiego zaspokojenia. Jest wszystkim. nam, Boże. Pomóż nam właściwie przyjąć to Słowo i właściwie w Jego świetle żyć. To pomóż nam. Prosimy. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.